Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Załoga misji Artemis II leci już w stronę Księżyca. Po sprawdzeniu wszystkich systemów rakieta z czwórkiem astronautów na pokładzie wystartowała ostatecznie 35 minut po północy polskiego czasu, czyli 11 minut później niż pierwotnie zakładano. To pierwsze loty w stronę Srebrnego Globu od ponad 5 dekad. Tłumy wiwatowały na przylądku Canaveral, gdy potężna pomarańczowa konstrukcja wzbiła się w niebo. Start przebiegał niemal bez zakłóceń. Jedynie drobne problemy z akumulatorami oraz łącznością, które szybko udało się opanować, sprawiły chwilowe kłopoty załogom naziemnym. 3, 4, 3, 2, 1, booster ignition and lift off the crew of Artemis 2 now bound for the moon. Humanity's next great voyage begins. Zaraz po starcie rakieta skierowała się na wschód nad Ocean Atlantycki, rozpoczynając podróż, która ma na celu okrążenie księżyca, lecz jeszcze nie lądowanie na nim za ogartem IS-2. Wykonuje obecnie manewr asysty grawitacyjny wokół Ziemi, przygotowując się do lotu w kierunku księżyca. Ta historyczna, ale także i ryzykowna wyprawa księżycowa będzie pierwszym od ponad 50 lat powrotem astronautów w okolicy Księżyca. Astronauci mają dotrzeć dalej od ziemi niż jakikolwiek człowiek w historii, bijąc rekord odległości ustanowiony przez program Apollo. Zakończenie wyprawy planowane jest za 10 dni. W tym czasie statek kosmiczny Orion pokona ponad milion kilometrów. Z przylądka Canaveral z Florydy dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. Według ministra sprawiedliwości prezydent łamie prawo. Zdaniem prezydenckich ministrów nie było innego wyjścia, a chodzi o przyjęcie przez Karola Nawrowskiego ślubowania od dwóch z sześciorga sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego. Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki tłumaczył, że prezydent mógł odebrać przyrzeczenie tylko od dwóch sędziów, bo w Trybunale Konstytucyjnym tyle wakatów pojawiło się za jego kadencji. To jest odpowiedzialność głowy państwa, pana prezydenta Nawróckiego za wszystko to, co dzieje się w czasie jego kadencji. Bardzo dziwne i pokrętne tłumaczenia szefa kancelarii. Odpowiada minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. By się okazało tak, że poprzedni parlament wybrał, prezydent rozpoczął dopiero kadencję i czekają osoby... Osoby ze złożeniem ślubowania, no to musi także zaprzyziężyć te osoby, które zostały wybrane zanim on objął funkcję. W przeciwnym wypadku doszlibyśmy do jakiegoś absurdu. Minister liczy, że prezydent w ciągu kilku dni zmieni decyzję. Jeśli nie, zapewnia o innym wariancie przyjęcia przysięgi pozostałych sędziów. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Przedstawiciele 12 związków zawodowych spędzają noc w budynku z Okładu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy ulicy Szamockiej. To działania w ramach protestu okupacyjnego centralizus w Warszawie. Pracownicy domagają się rozmów z ministrem finansów w sprawie podwyżek i poprawy warunków pracy. Nie wyjdziemy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dokąd takie spotkanie się nie odbędzie. My już wyczerpaliśmy ze swojej strony możliwość rozmowy z przedstawicielami ministerstw, zarówno Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, któremu podlegamy, jak i Ministerstwa Finansów w zakresie finansów i wynagradzania pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Będziemy siedzieć do skutku. Tłumaczy rzeczniczka Związku Zawodowego Pracowników ZUS Marta Markun. Związkowcy zwracają uwagę na problematyczny wymóg wzrostu wynagrodzeń lekarzy orzeczników. Ich zdaniem może to doprowadzić do obniżenia wynagrodzeń innych pracowników zakładu ubezpieczeń społecznych. To są aktualności jedynki. Trzy osoby podejrzane o przyjmowanie łapówek za wydawanie orzeczeń lekarskich bez przeprowadzenia badań trafiły w ręce mundurowych. Wśród zatrzymanych jest lekarz, informuje rzecznik warmińsko-mazurskiej policji podkomisarz Tomasz Markowski. Podejrzanym w tej sprawie jest 67-letni lekarz medycyny pracy, który prowadził swoją działalność w gminie Nidzica. Był uprawniony do wydawania orzeczeń lekarskich m.in. kierowcom zawodowym oraz kwalifikowanym pracownikom ochrony. Lekarz usłyszał 49 zarzutów, psycholog 36. Obu mężczyznom grozi od roku do nawet 10 lat więzienia. Na koniec Watykan. Wieczorem na Placu Świętego Piotra wierni spotkali się na modlitwie z okazji 21. rocznicy śmierci papieża Jana Pawła II. Papież był naszą wskazówką, naszą opoką i naszą przystanią, więc co roku jesteśmy tutaj, aby odmówić wspólnie modlitwę. Jestem pokoleniem Jana Pawła II, więc... Dla mnie, to, dla mnie to był drugi ojciec. Ksiądz Tomasz Jarosz, administrator kościoła i hospisu świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Rzymie. Wiemy, że Jan Paweł II odchodził, gdy tu właśnie na placu, placu świętego Piotra trwała modlitwa, podczas modlitwy. I to myślę, że też jest jakoś, jeśli możemy o takim symbolu, który jest obecny pod tych, podczas tych spotkań, że to właśnie w taki sposób podkreślamy, że się wtedy po prostu modlimy. Dokładna rocznica śmierci papieża Polaka przypada dziś. Uroczystości w Watykanie przesunięto jednak z powodu Wielkiego Czwartku i związanymi z nimi wydarzeniami z początkiem Triduum Paschalnego. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda przed nami ciepły i przeważnie pogodny dzień. Opady deszczu możliwe tylko na południowym wschodzie, a w większości regionów termometry pokażą od 10 do 14 stopni. JEDYNKA Polskie Radio Autopromocja Barytonem i tenorem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 Polskie Radio. Jedynka. Tak to bywało. Witam Państwa w czwartek, w drugim dniu kwietnia. Dziś w naszej audycji słuchać będziemy Słodkiego Radia Retro, Rzecz Jasna. Danusia Żelechowska i Janek Zagozda ukażą nam warszawskie piosenki z czasów powojennej odbudowy. Będzie Andrzej Bołucki, będzie Mieczysław Fok, no i będzie oczywiście chór Czejanda. Potem posłamy ostatnich już pieśni pasyjnych, muzyki wyciszenia pasyjnego w wykonaniu zespołu wokalnego pro-operę Ewy Barbary Rafałko. A na zakończenie raz jeszcze powrócimy do nagrań Jojoma i do wiorączalowych opracowań dzieł Jana Sebastiana Bacha. Jojoma towarzyszyć będzie Amsterdamska Orkiestra Barokowa. A drugą godzinę naszego czwartkowego, czy może jeszcze dokładniej, wielkoczwartkowego spotkania, wypełni muzyka monumentalnej trzeciej symfonii, symfonii pieśni żałosnych Henryka Mikołaja Góreckiego. Choć powstała w 1976 roku, byłem na polskim wykonaniu tego dzieła, to dopiero w 1991 została nagrana przez londyńską symfoniettę pod dyrekcją Davida Zinmana, z udziałem Don, Upshow i ta płyta stała się światowym przebojem o globalnym zasięgu, o największym z możliwych sukcesie komercyjnym. I to właśnie nagranie ukażę Państwu dzisiaj wraz z komentarzem słownym naszej radiowej koleżanki z programu Drugiego Polskiego Radia Małgorzaty Gąsiorowskiej. Panowie, prosimy. Ktoś powie, ta sentymentalna podróż w przeszłość jest dlatego Państwu tak bliska droga, że przypomina po prostu bardzo młodą młodość. Mamy już sporo lat i obserwujemy smutne oblicza młodych i wtedy robi się nam najsmutniej. Może Państwo coś wymyślą? Przypominamy rok 1950. W roku 1950 hasłem plakatowym było hasło Do walki o plan sześcioletni. Tak zwana stopa życiowa miała wzrosnąć o 60%. 28 stycznia odsłonięto odnowiony pomnik Adama Mickiewicza. Na mdm ustawiono pierwsze dźwigi. Wkrótce powstaną piosenki o kandelabrach i o MDM-ie, dzielnicy zakochanych. Na razie na litewskiej w Teatrze Syrena tłumy walą na wodewil warszawski Gozdawy i Stępnia. Przedwojenni aktorzy zbierają huczne oklaski. Warszawa znów się śmieje i śpiewa. Z teatru wybiega na ulicę piosenka Małe mieszkanko na Mariensztacie. Na rynku Starego Miasta śpiewają to mieszkanko Irena Malkiewicz i Igor Śmiałowski. Ale Mieczysław Fog nagrywał natychmiast wszystko co modne, więc posłuchajmy Mieczysława Foga. Ja nie mam żadnych marzeń, przesądów, ni przerostów I nic mnie nie obchodzi, czy ktoś coś ma, czy chce Ja nie chcę, żeby ktoś mi coś tam mi rzucał do Ja nie chcę mieć brylantów, milionów i Jeżeli miałbym chcieć, chciałbym tylko mieć male mieszkanko Na Mariensztacie To moje szczęście, to moje sny ale mieszkanko na Marięsztacie, a w tym mieszkanku, przypuśćmy mi, I już w nim Tapczan, i Radio Tesla, biurko firanki, o dwa, I jakiś kredens, piecztery krzesła, wszystko na raty z PCH. Będzie jakiś kilimik i kwiaty na kominku Kupimy jakiś serwis, kupimy jakieś kło Zegara się nie kupi, bo zegar jest na rynku pani rozumie? Akcja o! A kiedy nocą księżyc przyjaciel Będzie od Pragi przez ich szedł, Będziemy z okna na Mariensztacie patrzeć na trasę budzę. A kiedy nocą się przyjaciel będzie otrani przez misle szed z na, na trasę w, w tej piosence kupowało się na raty Radio Tesla. Zegar wybijał godziny na nowiuteńkim różowym rynku mariensztackim, który stał się ulubionym deptakiem Warszawy lat 50. O kolonii Mariensztat powstały piosenki. Tadeusz Kwieciński skomponował chwytliwego walczyka do tekstu Witolda Richtera i chór Czejanda nagrał w 1949 roku Walca o Mostach. Ludzie ciągle śpiewają o sercu, o miłości, o smaki, o dar. To niby na ślubnym kopiercu, Że to szczęście, że och i że a, Że największa jest radość w tym mody Z powodą połączy swój los Ja znam inne radości i powody Ja na przykład się cieszę na moc Moc, moc, moc Śliczny los, wyśrednicowy Czekać, poniekaj, i bo już koniec tych bied. Wyszytalą z daleka świta i w urzęd. Moc, moc, moc, no na traw, ta pierwsza klasa. Moc, moc, moc, warszawa praga na traw. Ja nie przeczę też kocham się oprzeć i są radność ma po to co kryć. Że do lutej tej drogą najprostszą <głos> mogę prosto przez most sobie iść, bo ja mieszkam przy dobrej Warszawie, ona zaś przy Targowej na wprost. Pierwszy walczyk o odbudowanych pierwszych mostach. Wtedy też kierowała ruchem na pierwszych skrzyżowaniach najpopularniejsza warszawska milicjantka Lodzia i też otrzymała wtedy piosenkę. Chcemy dziś Państwu pomóc umocować te piosenki, które może w odpryskach się pamięta, kiedy one powstały? Co wtedy obok tych piosenek przeżywaliśmy? No Jasiu, więc kontynuuj tę historię. W roku 1951 potaniały lokomotywy u nas, a w USA podrożała żywność. Prasa wiedziała wszystko. W grudniu 1950 roku nadano pierwszy próbny program telewizyjny ze studia przy ulicy Ratuszowej. O mdm pisano To socjalistyczny rdzeń nowej, przebudowanej Warszawy. W 1952 roku w Wielkiej Brytanii wstąpiła na tron córka Jerzego VI Elżbieta II. W Warszawie prezydium rządu przyjęło szkicowy projekt architektoniczny Pałacu Kultury i Nauki. W lutym w Oslo odbyły się szóste zimowe Igrzyska Olimpijskie. W lipcu w Helsinkach 15-letnie. Chór Czejanda nagrywał jedną piosenkę za drugą. Oto Walczyk Murarski Władysława Szpilmana z tekstem Kazimierza Wajdy i warszawska piosenka Franciszki Leszczyńskiej z tekstem Romana Sadowskiego. Śpiewa Andrzej Bogucki z chórem Czejanda. Dziś do Was nowa piosenka płynie, Tętni życiem nowych lat Spojrzy wesoło w oczy dziewczynie I z urażami za pan brat Wspina się z nimi na rusztowania Od fundamentów aż po dach I pracowita już od świtania Wymiesza wakno, cement i piach Wszędzie wywoła uśmiech na twarzy Z uśmiechem zawsze pracować żej, Bo to piosenka naszych murarzy Murarskie serce bije w niej Były różne piosenki o miłości mają I o kwiatach, i gwiazdach, i łzach I o wiośnie, i zimie, i o piekle, i raju I o morzu, i górach, i znak. Żyły krótko i przeszły, jakby nigdy nie były Nawet wspomnień zerwała się nić Bo w piosenkach tych nigdy żywe serca nie biły A bez serca nie może nic żyć Dziś do was nowa piosenka płynie I tętni życiem nowych lat Spójrz wesoło w oczy dziewczynie I z murażami zapam brat. Spina się z nimi na rusztowania, od fundamentów aż po dach I pracowita już od świtania, wymiesza wapno, cement i piach Wszędzie wywoła uśmiech na twarzy, z uśmiechem zawsze pracować lżej Bo to piosenka naszych murarzy, murarskie serce bije w niej nie tak dawno Warszawa to był ledwie ślad miasta Pełno gruzów i ruin i zgliszcz Dziś gdzie spojrzysz na wiódki dom przy domu wyrasta A budował go nadmistrze mistrz O murarze warszawscy zakasali rękawy Ręka w rękę stanęli po trzech Całym sercem budują nowe domy Warszawy Coraz więcej na domach masz bieg Dziś do nas nowa piosenka płynie I tętni życiem nowych lat Spojrzy na solo w oczy dziewczynie I z murażami pan brat. Wspina się z nimi narusztowania Od fundamentów aż po wach I pracowita już od świtania Wymiesza wapno, cement i piach Wszędzie wywołał uśmiech na twarzy, z uśmiechem zawsze pracować, żej. Bo to piosenka naszych murarzy. Murarskie serce bije w nie. O murarskim sercu napisał tekst Kazimierz Wejdę. Szczepko. Tońko w Londynie. A szczepko wrócił. I pracował w Polskim Radiu, w redakcji audycji estradowych. Tylko dwa słowa, zapowiedziana warszawska piosenka. To było chyba już bardzo dawno, Lat temu kilka, a może sto. Na porzuconym smutku kamieniu Siedziała dymu osnuta mgłą Warszawska piosenka słuchana w Wisły śpiew Piosenka woli i powiśla I łazienkowskich drzew Warszawska piosenka, piosenka buntu i szalonych dni, piosenka pracy i uśmiechu, mniej nasze serca i my. A kiedy przyszli chłopcy weseli, nasza piosenka otarła łzy, poszła z chłopcami stawiać wieżowce. I nowe okna uśmiechem szklić Warszawska piosenka wsłuchana w Wisły śpiew Piosenka woli i powiśla I łazienkowskich drzew Warszawska piosenka Piosenka buntu i czerwonych dni Piosenka pracy i uśmiechu W niej nasze serca i my Dziś wznosi kielnie śle pozdrowienia Z ulic warszawskich do wszystkich miast I z Mariensztatu, i z Marszałkowskiej Z rusztowań wszystkich pozdrawia Was Warszawska piosenka na Wisły śpiew Piosenka woli i powiśla I łazienkowskich dle Warszawska piosenka Piosenka buntu i szalonych dni Piosenka pracy i uśmiechu W niej nasze serca i my Piosenka, piosenka buntu i szalonych dni, piosenka pracy i uśmiechu, w niej nasze serca i my. Do Starego Miasta Warszawiacy byli zawsze przywiązani. Pamiątki narodu zostały dokładnie zniszczone w 1944 roku. Patrząc na staromiejskie gruzy, Jerzy Wasiak z Michałem Ochorowiczem napisali piosenkę Marzenie Stare Miasto śpiewa Hurczyjanda. Stare miasto wciąż mi się śni Jak za dawnych dziecięcych dni Lecz gdy zbudzę się wreszcie ze snu Poglądam przez okno i widzę znów Poza oknem warszawski, blady, błądzi świt Gołębi srebrny lot w słońcu śni W chmurach Zygmunt z kolumny Patrzy dumny przeszłe wspomina dni hmm. A na rynku murarze kładą murów z rąb Budują dawny gmach nowym dniom na nowo wyrasta stare miasto, Jasny dzieciństwa, dom. Nasze miasto z cegły i z legend, Warszawa, czynów i snów. Pod błękitnym Mazowsza niebem Dziś znów wyrasta najmilsze miasto, Ulicami warszawski blady błądzi dzień We wnękach starych bram kładzie cień Budzi w martwych ulicach nowe życie Kielni stalowej dźwięk Nieustannie jak czasu bieg Palawisły Wisły obmywa brzeg I gdy przeszłość już stała się snem Dzisiejszy dzień jest przebudzenia dniem Poza oknem warszawski blady blondzi świt Gołębi srebrny lot w słońcu śni W chmurach Zygmunt z kolumny Patrzy dumny przeszłe wspomina dni mm -hmm. A na rynku mura kładą murów z rąb Budują dawny gmach nowym dniom.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 Warszawski blady Błądzi dzień We wnękach starych bram kładzie cień Budzi w martwych ulicach Nowe życie Kielni stalowej Dźwięk Co by nie powiedzieć Zawsze to brzmi troszeczkę zabawnie Nie tylko historycznie To było Słodkie Radio Retro się Żelachowskiej i Janka Zagozda Jedynka to jest radio. A przed nami ostatnia już część prezentacji polskich pieśni pasyjnych w opracowaniu Cezarego Kundy na zespół wokalny pro Operę Ewy Barbary Rafałko. Chciałbym raz jeszcze sięgnąć po tekst Joanny cieślik klauzy która tak pisze o tych utworach. W opracowaniach choralnych słyszymy pełen ascezy śpiew gregoriański, technikę nuta przeciwnucie, proste formalne strofy na wzór protestanckiego chorełu okresu reformacji, kunsztowną renesansową polifonię motetową, romantyczną, zabarwioną dysonansami uczuciowość i szorstkie współbrzmienia bliskie estetyce współczesności. Nasycona ekspresja, zróżnicowana dynamika i rozbudowane środki artykulacyjne prowadzą do wyrazistych kulminacji, na tle których plastycznie rozwija się śpiewna melodyka. Cykl kończy refleksyjne pieśni Rozmyślajmy Dziś Wierni Chrześcijanie, której finał to minimalizacja środków kompozytorskich, medytacyjne wygaszenie i wstrzymanie wszystkich elementów dzieła muzycznego na rzecz wymownego szeptu. To będzie na samo zakończenie. A na szczególną uwagę zasługują stałe odniesienia do estetyki chorałowej. To powracanie do średniowiecznej modlitwy, zarówno w formie, jak i nastroju, pozwala pamiętać o źródłach pieśni pasyjnych. Wielokrotne wykorzystanie surowych współbrzmień i monodyczna melodyka gregoriańska nadają całości ponadczasowy kontekst. Przed nami pieśni odszedł pasterz od nas, Dobranoc, Głowo Święta. Usłyszymy też organowe trzecie Improperium Mariana Sawy w wykonaniu Jana Bokszczanina i na zakończenie posłuchamy ponad trzyminutowej opisanej przeze mnie, a dokładniej rzecz biorąc przez Joannę Cieśli-Klauzę, kompozycję Rozmyślajmy, dziś wierni chrześcijanie. Śpiewa zespół wokalny Pro operę. dyryguje Ewa Barbara Rafałko. Sure. smooth To były polskie pieśni pasyjne w opracowaniu Cezarego Kundy, Ars Paschalis w wykonaniu zespołu wokalnego Pro Opera pod dyrekcją Ewy Barbary Rafałko. Improperia Mariana Sawy grał na organach Jan Bokszczanin, a nagrania powstały w kościele pod wezwaniem Świętego Kazimierza Królewicza w Białym Stoku. W 2017 roku. A wydane przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie. JEDYNKA To jest radio. Do końca pierwszej godziny grać nam będzie na barokowej wiolonczeli Jojo Ma, a towarzyszyć mu będzie Amsterdamska Orkiestra Barokowa. A dziś konsekwentnie, tak jak w dwóch poprzednich wydaniach naszej audycji, słuchać będziemy dzieł Jana Sebastiana Bacha, najczęściej pochodzących z większych utworów oratoryjno-kantatowych, które zostały przez Tona Kopmana opracowane na wiolonczele i orkiestrę. Przypominam, Jojo Ma gra na barokowej wiolonczeli, a muzycy amsterdamskiej orkiestry na oryginalnych historycznych instrumentach z epoki.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 I zatroszczymy się o koty i psy. Jak je przygotować do podróży, żeby i dla nich święta były przyjemnością, a nie stresem. Cztery pory roku w Jedynce. Dziś po dziewiątej. Roman Jarek Zapraszam. Jedynka. To jest radio. Autopromocja.